Napastnik z Białego Domu prawdopodobnie zamierzał zabić członków administracji Donalda Trumpa i samego prezydenta. Transmisja Łatwoganga bije rekordy. Na koncie akcji ponad 180 milionów złotych została przedłużona do 20. Silne trzęsienie ziemi w południowej Norwegii nie ma informacji o rannych ani stratach materialnych. Jutro zarzuty ma usłyszeć podejrzany o atak podczas kolacji Stowarzyszenia Korespondentów Białego Domu. Prokurator generalny USA Todd Blanche poinformował, że mężczyzna zamierzał zaatakować pracowników administracji, w tym prawdopodobnie prezydenta. Zatrzymane to 31-letni Cole Thomas Allen. Allen z Kalifornii nie dotarł do sali balowej, gdzie był Donald Trump. Z Waszyngtonu Marek Wałkulski.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 a następnie do Waszyngtonu, gdzie zameldował się w hotelu dzień lub dwa przed sobotnim wydarzeniem. Ukończył renomowany Instytut Technologiczny Katek z dyplomem inżynierii mechanicznej. Allen ma stanąć przed sądem jutro, gdzie zostaną mu przedstawione zarzuty. Z Waszyngtonu Marek Wołkowski, Polskie Radio. Akcja charytatywna miała trwać do 16, została przedłużona do 20. W Małej Kawalerce na warszawskim Gocławiu trwa historyczny stream Łatwoganga, podczas którego zbierane są pieniądze na leczenie dzieci walczących z rakiem. W trakcie transmisji pojawiło się wiele znanych osób ze świata kultury, sportu i show biznesu Z influencerem i zaproszonymi gośćmi rozmawiał Paweł Turski. To o Piotrek, czyli łatwo gang, który rozpoczął 9 dni temu stream, zbiórkę. Nie, no słuchajcie, jesteśmy w raju po prostu. Jest to abstrakcyjna dosyć sytuacja. Borut aktor. To, że w takim mieszkanku, a jakie to mieszkanko można pojąć, jak się dopiero do niego wejdzie. Nie mówię tylko o rozmiarze, tylko jakby o takim malutkiej dziupli, w której usiadł jeden człowiek i postanowił pomóc dzieciom. Więc jest to jakaś rzeczywiście magiczna sytuacja. Panie Arturze, czy pan wie o co chodzi? Będzie walka. Artur Szpilka, pięściarz. Tak, ja normalnie przygotowany, gotowy i mamy się bić. Żeby jak najwięcej się nazabrać dla dzieciaków, nie? To tylko o to chodzi. Zwycięża Na koncie akcji już 192 miliony złotych. Silne trzęsienie ziemi w południowej Norwegii. Epicentrum znajdowało się w pobliżu Oslo. Według norweskiego ośrodka magnituda wyniosła 3,6. Europejskie centrum sejsmologiczne podało wyższą wartość 4,4. Było to najsilniejsze trzęsienie ziemi w regionie od 2004 roku. Podziemny wstrząs odnotowano około godziny 9.30. Drżenie budynków i głośny huk zgłaszali mieszkańcy Oslo, a trzęsienie było odczuwalne nawet 150 km na północ od stolicy Norwegii. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania pokazujące kołysz lampy i przesuwające się w mieszkaniach meble, policja poinformowała, że nie ma doniesień o rannych ani poważniejszych stratach materialnych. Wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe przygotowuje się do sezonu, szuka ratowników, którzy w lecie będą pilnować bezpieczeństwa na plażach. Zachodnio pomorscy poprawcy pojawią się na wieżach ratowniczych pod koniec czerwca o szczegółach Haneta Łuczkowska.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 Zagrożenie pożarowe obowiązuje prawie w całym kraju. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl Poniedziałek słoneczny, choć miejscami może się chmurzyć. Na północnym wschodzie niewykluczone słabe przelotne opady deszczu. 9 stopni pokażą termometry w Suwałkach, w Białymstoku i Gdańsku 11, w Warszawie 14, a w Zielonej Górze i Krakowie 15.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 Ej, hey, to był mój tekst. Przeceny XXL w MediaExpert. Na przykład laptop Dell 15. Do pracy i nauki Intel Core i 5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką: 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. MediaExpert. No i nie ma lipy, no.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 Na drugą godzinę zapraszają Dariusz Urbanowicz i Norbert Michalek. No to przypomnijmy o tych najważniejszych informacjach ze świata sportu. Sebastian Sawe jest pierwszym, który przebiegł maraton w czasie poniżej dwóch godzin. Kaniniczek wygrał w Londynie czasem godzina 59 minut i 30 sekund. Cała piłkarska Polska patrzy na to, co się dzieje przy Bułgarskiej. W Poznaniu Kolejosz prowadzi już 2 do 0. Goli w trzeciej minucie, w 31. Ischak, a Augustyniak w 21. sfaulował na czerwoną kartkę. Poważna decyzja sędziego jednoznaczna, także Legia w opałach. A w Łodzi budowlane grają z dewelopresem Rzeszów o Mistrzostwo Polski. W setach na razie jest 1 do 0 dla budowlanych, a przypomnę, że w rywalizacji do trzech zwycięstw deweloper sprowadzi 2 do 1. Fogo Unia Leszno 26, GZ, przepraszam, bo tak się zastanawiam, co to za sponsor, GZ gorzów 26 do 28 jesteśmy w trakcie tego Spotkania to oczywiście żużel, żużelek, patrzymy też na to co się działo dzisiaj w kolarstwie, niesamowity wyścig Liege-Baston-Liege, monument kolarski wygrał no, niesamowity też Tady Pogaczar, Słoweniec w pewnym momencie został sam na sam już na ostatnich kilkanaście kilometrów z młodym dziewiętnastolatkiem z Francji. Polem z no ale na podjeździe pokazał mu rejestrację i to Tadej Pogacza 45 sekund przed Francuzem w ścigu pań też niesamowita dziś szczególnie Demi Follering wygrywa druga też Holenderka Puk Petersen, no a trzecia Katarzyna nie wiadomo, brawo, brawo no właśnie, to ja jeszcze co, podam boks, bo mamy triumf Damiana Durkacza, który wygrał w kategorii do 70 kg w Pucharze Świata w Brazylii. Gratulacje. W finale Polak pokonał reprezentanta gospodarzy Kajana Rejsa 5 do 0. A my przypomnijmy, co się działo w tygodniu w kolarstwie Henryk Sytner o strzale walońskiej. Mogę powiedzieć, że rywalizację w strzale walońskiej wygrał mój dobry znajomy, którego miałem okazję podziwiać niedawno w etapowym wyścigu dookoła kraju Basków. 19-letni Francuz Paul Seksas wygrał nie tylko kilka etapów, ale także ogólną klasyfikację, nie dając rywalom żadnych szans. Imponował w tym roku formą praktycznie w każdym kolejnym starcie, a trzeba pamiętać, że Mur I to specyficzna wspinaczka bardzo stroma, ale niezbyt długa, a przy tym nie poprzedzona ciężkimi podjazdami, które mogłyby zamęczyć najważniejszych rywali. To jeden z najciekawszych kolarskich monumentów. 18 zespołów wystartowało 22 kwietnia na trasę Strzały Walońskiej. Na starcie zobaczyliśmy trzy drużyny z obligatoryjnej dzikiej karty oraz cztery ekipy zaproszone przez organizatorów. Kolarze mieli do pokonania 209 km. Tradycyjnie kluczowe rozstrzygnięcia zapadły na mur DI. Kolarze musieli się przygotować, aby trzykrotnie pokonać ten podjazd. W 2025 roku triumfatorem belgijskiej imprezy został Tadej Pogaczar. Niestety na starcie nie zobaczyliśmy żadnego Polaka. Zupełnie inaczej jest u pań, gdzie stawiły się dwie nasze reprezentantki, Katarzyna Niewiadoma i Karolina Perekitko. A jeśli chodzi o były zwycięzczynie, to na starcie stanęły Marianne Voss, Anna van der Breggen oraz wymieniona już przez mnie Katarzyna Niewiadoma, która w Amstel Golf Race triumfowała w 2019 roku. W tym roku panie miały do pokonania w walońskiej strzale 148 km, a kluczowe znaczenie dla przebiegu rywalizacji miały te same podjazdy, co u panów są różnicą, że mur de I trzeba było pokonać dwa razy. No, taki wysiłek to duża sprawa Henryk Sytner o kolarstwie jak zwykle, a przy bułgarskiej Lech już prowadzi 3 do 0 z Legią Warszawa. Teraz po godzinie 18:45 minuta meczu Lech Poznań-Legia Warszawa na tablicy wyników 4-0. A u nas w studio już gość Michał Scholz, założyciel i prezes zarządu klubu koszykarskiego Dziki Warszawa. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. A jest o czym mówić i gratulujemy oczywiście zdobycia mistrzostwa INBL. Możemy od razu powiedzieć, co to są za, rozgry za rozgrywki. Tak, oczywiście. Bardzo dziękuję. INBL e to European North Basketball League. Relatywnie nowe rozgrywki powstały dopiero kilka lat temu Natomiast już dzisiaj cieszą się dość dużą popularnością W tym sezonie startowało 27 ekip W tym ekipy z takich mocnych lig koszykarskich jak, jak niemiecka, czy grecka, czy rumuńska No i my, po raz czyli, drugi Czyli nazwa Północnoeuropejska Liga to taką umowną, umowna Umowna nazwa Tak, tak, tak, już teraz jest coraz szerzej Co to oznacza dla waszego klubu? Co to oznacza dla Polskiej Ligi Koszykówki? No, dla nas jest to olbrzymi sukces. Jesteśmy bardzo młodą organizacją. Po raz drugi startowaliśmy w rozgrywkach europejskich. W ubiegłym roku w tych samych rozgrywkach. zdobyliśmy miejsce, rozowym, tak? Nadal, mhm. tak? W tym roku stwierdziliśmy, że jak, jak mamy to zrobić drugi raz, to po to, żeby wygrać wszystko. Plan udało się zrealizować w 100%, co nawet dla mnie jest pewnego rodzaju zaskoczeniem, bo po drodze musieliśmy rozegrać w półfinale, w ciercinale mecz z Iraklisem Saloniki, który jest bardzo mocną ekipą. No tak, e, dwa tygodnie zasku. przed naszym meczem wygrali z Panathinaikosem, a ten, który gra w Eurolidze. E, no i po zwycięstwie u siebie pojechaliśmy tam. Spotkaliśmy się z absolutnym koszykarsko-kibicowskim szowinizmem i fanatyczną publicznością, która robiła wszystko, żeby nam utrudnić zadanie, łącznie z ruszaniem koszem. E, ale im się nie udało i wygraliśmy i to była olbrzymia sprawa. E, a teraz pojechaliśmy na turniej Final Four do, do Weisenfelds pod Lipskiem. E, wygraliśmy w półfinale z zespołem z Rumunii z wolontarii, które w zeszłym roku triumfowało w tych rozgrywkach, mhm. więc mieliśmy rachunki do wyrównania i to się udało zrobić. No i następnego dnia już na olbrzymim zmęczeniu, e, chyba trochę bardziej siłą woli i entuzjazmu e, graliśmy w finale o dziwo z Manchester Basketball, to nie jest dość e, oczywista e, e, destynacja koszykarska, powiedziałbym, wyspy raczej słyną z piłki nasz, niż z koszykówki, ale zagraliśmy z nimi, to też jest bardzo mocna ekipa, a oni za to w półfinale pokonali gospodarzy, więc zespół z Bundesligi. No i było ciężko. Walczyliśmy, męczyliśmy się bardzo, ale, ale udało nam się to wygrać i, i to była olbrzymia radość dla chłopaków. E, ja chyba m, nawet nie wiedziałem, jak wiele to dla nich znaczy. Obserwując mm -hmm. ich później po meczu, e, no, cieszyli się jakby wygrali mistrzostwo Świata. Dla nich to jest w mm -hmm. tym momencie, chyba dla każdego z nich największy sukces w karierze. E, więc to było fantastyczne. E, cieszyła się też nasza publiczność, bo mieliśmy grupę kilkudziesięciu osób, które pojechały za nami do Niemiec. I, Tam i, widziałem, i... że sporo było. Tak, kibicwa. bardzo fajnie. Zresztą w ogóle, no, koszykówka jest fantastyczna Jeśli chodzi o kibiców, bo, bo Od samego początku polubiliśmy się z lokalnymi kibicami Z Niemiec, wspieraliśmy się nawzajem w swoich meczach no, To było bardzo fajne przeżycie Tak po prostu po ludzku um, No więc wygrywamy puchar Byliśmy i tak już ostatnim polskim zespołem Grającym w jakichkolwiek rozgrywkach europejskich na tym etapie e, Jesteśmy jedynym, który wygrał Cokolwiek w tym sezonie, więc jest to super Jeśli chodzi o pu europejskie puchar. Tak. tak? No okej okay. To jest pewnie najniższy z pucharów, jaki, no jest, jaki można tak. sobie wymyśleć. Natomiast go wygraliśmy, więc... Tym większe brawa, no bo gra na dwóch frontach wcale nie jest oczywista, bo no jesteście na miejscu piątym Na tę chwilę na spokojnie wchodzicie do Playoffów, więc Jeszcze, jeszcze, jeszcze no, mówię nie na chwilę, Patrząc na, tab na tabelę tak, oczywiście tak, tak, tak. No to y Jesteście na piątym miejscu dającym w tej chwili Awans do, do tak, Playoffów Seria czterech zwycięstw Po tym turnieju Final Four Jedziecie do, do Ostrowa ze Stalą wygrywacie Co też nie jest oczywiste, no bo ktoś by się spodziewał, że no, to można... jest chyba najbardziej niesamowite w tym wszystkim, tak. co się wydarzyło Bo zespół nawet nie miał czasu wrócić do Warszawy Oni po prostu z Niemiec jechali do Ostrowa e, Więc byli potwornie zmęczeni Graniem, podróżą, samymi sobą Bo spędzili ze sobą mnóstwo czasu e, I zagrali w Ostrowie Który jest bardzo trudnym terenem e, Ze świadomością o co gramy Bo wiedzieliśmy, że to jest nasz bezpośredni rywal Jeśli chodzi o awans do fazy playoff więc, więc ciężar gatunkowy tego spotkania był bardzo duży e, I udało nam się wyszarpać e, Zwycięstwo wczoraj Nasz lider, najlepszy strzelec z ekstraklasy Landrius Horton, kompletnie nie miał swojego dnia Ale za to byli inni zawodnicy, którzy weszli w jego buty No i wygrywamy To jest siódme bodajże zwycięstwo z rzędu dzików We wszystkich rozgrywkach w kwietniu jeszcze niczego nie przegraliśmy, to jest w ogóle jakaś fantastyczna seria. Im bliżej końca, tym lepiej. Tak, tak powinno się budować formę. Gratulacje dla trenera. Żeby tak było. <śmiech> tak, wielkie gratulacje do trenera, bo Marko, warto powiedzieć, to jest najmłodszy trener ekstra klasy. Ma 33 lata, to jest jego tak naprawdę pierwszy sezon, kiedy od zera buduje swój zespół. Pierwszy jego sezon w ogóle poza granicami Włoch, więc no, jestem również z niego bardzo dumny i z pracy, którą wykonał razem z całym swoim sztabem. Wiem, że to było dla nich. Olbrzymie przedsięwzięcie, bo tak jak, tak jak powiedziałeś, gra w dwóch y, rozgrywkach jednocześnie, jeszcze w tej formule Final Four, gdzie gramy środa i czwartek dwa mecze, oni siedzieli tak naprawdę całymi nocami, żeby przygotowywać się do spotkań, więc no, wielkie prawa dla nich. Jakiś czas temu rozmawialiśmy tutaj w Trójce na temat fenomenu takiego społecznego dziku Warszawa, bo budowaliście to wszystko od zera, trochę na, na kształt, na rys drużyn i zespołów w NBA. Oczywiście jest to mikroskala z odpowiednimi proporcjami, ale no właśnie jak to wygląda? Co tam słychać na tych meczach cały czas? Takie szaleństwo na waszym punkcie w Warszawie? Myślę, że nawet jest lepiej niż rok temu, kiedy się widzieliśmy. <śmiech> w zasadzie każdy domowy mecz jest wyprzedany naprawdę rzadko się zdarza, żebyśmy nie, nie mieli kompletu w hali, teraz w najbliższy czwartek mam mecz William, biletu już tam od dwóch tygodni nie ma um, no, wczoraj w środku nocy zespół wrócił do Warszawy po tym turnieju, o wpół do pierwszej było ponad 40 osób które czekało na kole po to, żeby, żeby zespół przywitać uh, i, i świętować z nimi przez chwilkę chociaż uh, to zdobycie pucharu a więc yy, no, ta społeczność przez cały czas rośnie yy, I to jest niesamowicie budujące, że są w Warszawie ludzie, którzy chcą identyfikować się z nową marką Którzy chcą coś przeżyć wspólnie i zbudować razem z nami tą społeczność To teraz po tym mistrzostwie INBL na pewno będziecie celować wyżej, jeśli chodzi o europejskie puchary Tak, no tutaj sprawa jest yy, prosta i trudna jednocześnie Bo żeby zagrać w lepszych pucharach, czyli powiedzmy w... Yy, organizowanych przez y, Światową Federację Koszykówki, trzeba po prostu zająć odpowiednie miejsce w rozgrywkach krajowych. W Polsce oznacza to tak naprawdę, że trzeba przejść pierwszą rundę play-offów i być w top 4. Więc cel jest jasny, najpierw być w play-offach, a później w nich coś wygrać i dzięki temu później w przyszłym roku zagrać w jeszcze fajniejszych pucharach. Mhm. No właśnie, w play-offach y, dobrze by było, gdybyście byli z tego względu, że od początku y, tego momentu, kiedy weszliście do Ekstraklasy, to gdzieś tam cały czas jest to dziesiąte miejsce. Tak. dziesiąte, nie? Tak, byliśmy blisko i w pierwszym sezonie e, w zeszłym zagraliśmy w fazie play bo pojawiły się play i przegraliśmy w pierwszej rundzie, więc też można powiedzieć, że byliśmy blisko. Więc cel na ten sezon był jasny, awansować do, do fazy play-off w końcu. Dzisiaj już wiemy, że na pewno zagramy w play-inach, w razie czego, czyli jesteśmy w pierwszej dziesiątce, natomiast no, mamy bardzo duże szanse, żeby być w top 6, bezpośrednio. czyli bezpośrednio w play-offach, ale mamy bardzo, bardzo trudny kalendarz. mamy dwa mecze, jeden z Anvilem Włocławek u siebie, no a potem ze Stalem Zielona Góra na wyjeździe, obie te ekipy są mniej więcej w podobnym położeniu walczą o awans do fazy play-off a jest na fali podobnie jak my, więc zobaczymy co będzie w czwartek jak te dwie fale się ze sobą zderzą myślę, że będzie bardzo, bardzo efektownie i bardzo emocjonująco myślę, że to będzie takie spotkanie na, na bardzo wysokim poziomie koszykarskim Właśnie, zawsze te mecze z Anwinem Włocławek, bo kilka razy byłem na, na dzikach i Anwilu, to wiem że tam jest naprawdę gorąco i tak się gra, no, grają obie drużyny do końca Tak, tak, tak. no to więc jest nasza i... cecha charakterystyczna my zawsze walczymy do tak, samego końca tak. Myślę, że Markus zbudował zespół, który jest niezmiernie trudno złamać. My mamy trudne momenty w swoich meczach i, i często się zdarza tak, że na przykład źle wchodzimy w mecz, ale jeszcze nigdy się nie zdarzyło, żeby ten zespół się poddał. E, więc ta, ta ambicja i wola walki, to nasze dzikie DNA e, nie jest tylko i wyłącznie sloganem marketingowym, to jest, to jest fakt. Mamy niezwykle ambitny zespół, a jednocześnie bardzo utalentowany. Najlepszy strzelec i myślę, że w drodze po MVP ligi, Horton. Horton. W niesamowitym gazie jest Talik Chavez, który wchodzi z ławki. Jest, jest tak zwany microwave scorer, czyli taki chłopak, który się rozgrzewa i rzuca. Mhm. i Jest niesamowicie skuteczny z dystansu. Mecz w Ostrowie wygrał Darne czyli człowiek, który dołączył najpóźniej do naszego zespołu. Notabene z Bundesligi. Więc jakby tam naprawdę ma kto zdobywać punkty, a przypominam, że gramy ciągle bez naszego najlepszego polskiego zawodnika, czyli bez Grześka Kamińskiego, który jest kontuzjowany i trzymajmy kciuki, ma wrócić właśnie na mecz z Anwilą. No dobrze, no to trzymamy kciuki. Dziki prezes jest z nami, Michał Scholz. <grym> prezes Dzików Warszawa. Gratulujemy tego, co się dzieje wokół was, jak dobrze gracie, no i trzymam kciuki za te play -offy. Bardzo dziękuję i zapraszam wszystkich na koło.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 Cię wzywa na dancefloor. Ostatnie słońca mi, ostatnie noce walczy i ciemne. Wspomnienia ciągnie mnie dręczą i nie zostawił mnie więcej księżyc drań, o tobie nie chcę gadać ze mną. Samo te noce są męką, nie ma cię gadać z mieście my, tramwaje po północy błądzą. Stare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 Rozkłady mocnych trac piekielne jakieś mocy rządzą Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają Że prawie każdy trawaj pod tym oknem nocą staje Ostatnie słońca mniej, ostatnia noce bardziej ciemne Wspomnienia ciągniemy tręczą Jedzie ratunek Wiesz, karewko księżyc trań O tobie nie chce kakać ze mną. Samo ten nocy są męką Nie ma gdzie gadać z o piosenką O Tramwaje wokół nocy błądzą Stare tramwaje rehoczą Wracaj do domu to ospocząć Mocnych trac piekielne już mocy rządzą Wrócę niebawem, ale przez Spatif Bo jeszcze noc mamy młodą za dwie minuty wpół do dziewiętnastej Ja od tego czasu, od 18:00 Nie umyłem ręki, bo uścisnąłem ją Wojciechowi Waglewskiemu Jestem tak poruszony, drodzy Państwo Pewnie tak jak uczestnicy wczorajszego Urban Running Bo to bieganie po mieście Wraca do łask na potwierdzenie tej tezy Dzisiejsza, ah, przepraszam, dzisiejsza impreza w Warszawie Pod szyldem Twój bieg zaczyna się tutaj Było słońce, deszcz, śnieg, grad i uczestnicy w różnym wieku Dzień dobry, nazywam się Magdalena Śniegir. Dzień dobry, nazywam się Magdalena Bryś I Dariusz Morzyński no tutaj kilka nazwisk znany, ale, Darku, pozwolisz, że zaczniemy od pań. Oczy... Oczywiście. <gry> Jak się dzisiaj biegło? W porządku, poza tą chwilową burzą i nawałnicą śnieżną, ale bardzo w porządku. Dla Ciebie takie 5 kilometrów to nawet nie rozgrzewka z tego, co słyszę. Akurat dzisiaj, to mój pierwszy bieg po dwóch tygodniach, przerwy po roztrenowaniu, także było ciężko. <gry> ale Ty biegasz dużo dłuższe dystanse, prawda? No dwa tygodnie temu 380 kilometrów. <gry> dziękuję, pozdrawiam. Po górach, po górach, 13 tysięcy przewyższeń, więc ale dzisiaj było, było wyjątkowo ciężko, właśnie po dwóch tygodniach przerwy. Słuchaj, wyglądasz bardzo świeżo po tych 380 kilometrach, możecie powiedzieć. Odespałam, odespałam. Najadłam się, odespałam, także wracam do formy. Druga spalanie, jak się było? Wspaniale, a mi się właśnie ten element śniegu i trochę takiej wichury bardzo podobał, bo prawie jak warunki w górach, które bardzo lubi i tam mi się najlepiej też e, biega, więc pani trochę gór w Warszawie, w mieście. No i teraz Darek Nożyński, znany, dobrze znacznie Anteny. Legenda Wings for Life. Uhu, to się porobiło. Darku, ty nie lubisz gimnastyk, Zakomunikowałeś mi to przed biegiem, a dzisiaj no, cieplutko to nie było, mój drogi. No tak, towarzystwo fajne, pogoda w kratkę. Jedni lubią, drudzy nie lubią. 5 kilometrów, to jest wiadomo. Krótki dystans, dla, dla takiego ultrasa jak ja. Miło, szybko, przyjemnie. Maria Szaj, redaktor działu mody w magazynie Twój Styl. W stylu widzę, że się biega całkiem nieźle. Obserwowałem cię, biegłem za tobą dzisiaj. Taki fajny, lekki masz krok, wiesz? Trochę na palcach biegasz. Troszkę biegam na palcach to dzięki mojej trenerce Aha. Julicie Koteckiej. Fajnie jest biec pod koniec kwietnia przy śniegu, prawda? I słońce i śnieg, było lato, wiosna i zima, jesieni tylko brakowało. No. A co ty w ogóle myślisz o takiej formule biegania? Myślę, że jest super, jest taka nienapięta, bez jakiejś rywalizacji na luzie, można się wybiegać, wygadać, super. No ja też właśnie zauważyłem, że sporo osób sobie gawędziło w trakcie biegu. Tak, takie było tempo. No właśnie, takie konwersacyjne, Tak, prawda? tempo konwersacyjne. I co, teraz czas na fajną niedzielę? Teraz czas na fajną Namadowaliśmy się dorfinami i zaczynamy teraz dzień. Tak. Kawa i bagier. Nazywa się Lena Dolwik. Ty jesteś z Ukrainy? Nie, jestem z Białorusi. dużo biegasz w swoim życiu? Wiesz biegałam dużo, ale teraz tak 5-6 maksymalnie, ale e, zawsze tak biegałam 10. I teraz chcę Do tego no, wrócić? Tak, no, no biegałam teraz na maratonie warszawskim, Aha. też 5. No i chcę jeszcze tak spróbować. Kiedy przyjechałeś do Polski? 3 lata temu, już więcej. Okej, okay. jak Ci się tutaj mieszka? Bardzo lubię. No super. Co na Białorusi trenowałeś jaki sport? Też bieganie, silownie, no ja tak pilates, e, stretching. Okej. Okay. I tak. A jak oceniasz tą formułę biegania, taką właśnie, bez pomiaru czasu? Wolne. no normalnie, super, bo kiedy to na maratonie, to chcesz zawsze i tak, tak więcej i to mo może być trudne. A tutaj tak bardzo wolnie, no i to super, tak po dla, prostu dla dobrego nastroju. Przedstaw się proszę. Jestem Alina. Ile masz lat? Osiem. Słuchaj, ja jestem pod ogromnym wrażeniem. Ty masz osiem lat i tak zasuwasz przez te pięć kilometrów rzeczy, nie mogłem dogonić. Naprawdę? Za co kochasz bieganie? Dla wszystko. Ale przede wszystkim? Nie wiem. A dużo biegasz w ogóle? Tak. Czy w to jest swoją robiona lekcja w szkole? Tak. A coś poza bieganiem robisz? Mm, tak, pływam jeszcze. Okej, okay. co bardziej robisz? Bieganie czy pływanie? B bieganie. A to dzięki bieganiu jesteś taka uśmiechnięta? Nie wiem. A smart jest ten bajkiel? Tak to przyjemnej niedzieli Ci życzę. Dziękuję. Oswaldo Rodrigo Pereira. Całkiem niedawno, drogi Oswaldzie, goście w trzeciej stronie dalej opowiadałeś o swoich kolejnych wyprawach, minionych wyprawach, a dzisiaj żeśmy razem pobiegli piątkę w upalny wiosenny porany. Tak, myślę, że ostatni weekend kwietniowy w Polsce to jest właśnie typowy plecień, bo przeplata, czyli trochę słońca, trochę gradu, trochę deszczu, ale w sumie chodzi tutaj bardziej o taką ideę połączenia ludzi, którzy chcą razem robić kilometry, niekoniecznie szybko, tylko w takim własnym tempie. Myślę, że to jest świetna impreza, jeżeli ktoś chce zacząć biegać, to właśnie połączyć siły i taki niedzielny poranek zebrać się i w tempie dla każdego komfortowym przetruktać 5 km i myślę, że dla wielu osób to może być początek przygody z bieganiem. Asia doroczek. Asiu, jak się biegło dzisiaj? Bardzo fajnie, atmosferka była super, rozgrzewająca, mimo tego śniegu dzisiaj. Uśmiech się nie schodzi z twarzy. So, ja taka już jestem, ale ogólnie uwielbiam biegać, jestem trenerką też biegania, więc ogólnie no, biegając moje życie. Więc takie biegi jak teraz, jak dzisiaj, takie właśnie, że ludzie jednoczą się biegną razem i na, mimo tej pogody i tego wszystkiego to jakby tylko się cieszyć. No. Cześć, Agnieszka Witczek Zalando. Agnieszka, powiedz, jak padliście na tę formułę biegu i co w niej jest takiego niecodziennego? Zalando, Zalando to formuła biegów, która jest zgodnie z ideą kampanii Twój bieg zaczyna się tutaj. I nie idziemy tutaj na wynik, na osiągi, tylko na dobrą atmosferę i doświadczenie bycia razem. Tworzymy przestrzeń, w której każdy może pobiec w swoim tempie, bez presji, a przy okazji sprawdzić produkty i znaleźć styl, który naprawdę działa zarówno w ruchu, jak i na co dzień. A biegał Krzysztof Łoniewski. Trzecia strona medalu. A teraz zaglądamy w Pieniny, gdzie odbył się coroczny festiwal biegania właśnie po górach Pieniny Ultra Trail. Na trasie brązowy medal wywalczyła, to był mistrzostw Polski, dodam, właśnie w biegach Ultra, Iwona Januszyk. Znana ski-alpinistka, olimpijka niedawno z Igrzysk w Mediolanie. Dwa tygodnie temu narodził się szalony pomysł, że może jednak nie jestem całkowicie zmęczona sezonem narciarskim. E, bo dwa tygodnie temu mieliśmy również Mistrzostwa Polski, na których kończyłam sezon, tam zdobyłam złoty medal i zdobywałam ten medal wtedy z radością, jakby wiedziałam po co idę, z dużą przewagą i byłam bardzo szczęśliwa. Nigdy nie byłam w Pieninach, Pieniny to jedna z najwspanialszych imprez świata trailowego, który jest po prostu niesamowity i ja mówię, no muszę być w tych Pieninach, przedyskutowałam to z trenerem, powiedział, dajemy zielone światło, ale nie spodziewaj się, że będziesz w dobrej formie po tygodniu biegania. i przygodo. Pojechałam w Pieniny. Niesamowita atmosfera, niesamowita energia. To wszystko, co w za doświadczyłam w zaledwie te kilka godzin, kiedy tam byłam. Powiem szczerze, jestem w pełni naładowana i głodna dalej sezonu trailowego. Przed oczywiście tym narciarskim. Mi udało się jakimś cudem, nie wiem jak to się stało, wyszarpać ten brązowy medal na ostatnich 200 metrach. Miałyśmy tam z dziewczynami ostrą walkę, trzy dziewczyny, dwa medale tylko, ponieważ y, królowa Martyna Młynarczyk uciekła nam już po pierwszym kilometrze. Także wielkie ukłony dla tej dziewczyny. Z dwoma pozostałymi no, walczyłam do samego końca. I właśnie uwielbiam to, uwielbiam tą walkę i myślę, że dziewczyny pewnie powiedzą to samo. No właśnie, patrzymy to, co się dzieje w meczu Lecha Poznań z Legią Warszawa. Lech Poznań prowadzi 4 e, do 0. No, szybko poradzili sobie Tak, zatrzyma z się z właśnie druga połowa. Legia gra w dziesiątkę, więc tutaj optymizmu pewnie wśród kibiców próżno szukać. No to teraz o tym, że po raz piąty w Warszawie, konkretnie ulica Świętokrzyska stała się centrum chodu sportowego podczas korzeniowski Warsaw Race Walking Cup. Na kilometrowej pętli zmierzyła się elita kobiet i mężczyzn, ale nie zabrakło też młodszych chodziarzy. Wszystko to pod kierownictwem Roberta Korzeniowskiego. Czterokrotny mistrz olimpijski mocno dopingował i zagrzewał do boju nie tylko sportowców, ale również przechodniów. W imprezie przyjrzał się Łukasz Firchał. Warszawa? Happy! Katarzyna ziemło jest mistrzynią Polski! 35-48! Rekord Polski! Złoty medal! Jestem bardzo zadowolona. Start przebiegł super po mojej myśli, mimo że warunki pogodowe nie przebiegły po naszej myśli, po mojej siostrą, bo w sumie spodziewałyśmy się takiego wiatru, to jednak obronną ręką udało mi się z tego wyjść i jestem bardzo zadowolona. Chodziło mi się tutaj bardzo dobrze, tak jak rok temu. na zdziebło razem z siostrą przy tablicy przed sekundką. Jak się szło w Warszawie dzisiaj? Było dość wietrznie, ale pogoda dopisała. Było słoneczko, byli kibice, także miłość się szło. Jeszcze siostra na się zawsze mija. Przynajmniej nie ma nudy, bo ostatnio jak startowałam na maratonie na Słowacji to 42 kółka kompletnej ciszy to były dramaty. <głos> Bardzo się cieszę, bo też teraz jestem w trakcie sesji, kończę kierunek lekarski właśnie i ciężki okres jest, a treningi tak średnio szły, jak się trzeba użyć cały dzień, także i tak jestem zadowolona z wyniku. Czterokrotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski. Po raz piąty jesteśmy na Robert Korzeniowski Race Walking Warsaw Cup. Wygląda to pięknie. Ja jestem zachwycony, że mam szansę taką, którą mi dało życie, bym to, co sam robiłem w życiu, moją pasję, mógł dzielić z innymi, mógł robić to dla dzieciaków, dla młodzieży, angażować ich rodziców do wspólnej aktywności. Wielki finał, czyli wyścig zawodników wyczynowych, którzy będą zdawać punkty rankingowe World Athletics w kategorii już półmaratonu rozgrywane teraz kobiety, mężczyźni. Macher klima, RKS Łódź, Mistrzem Polski 2020, jest, jest. Yes. 29, zakonny przyspieszył mocno na końcówce, brawo! Bardzo się cieszę zawsze, jak startuję w Warszawie, bo no, mieszkam w Łodzi, mam blisko, nie muszę gdzieś wyjeżdżać daleko. Podróże bywają bardzo męczące po nocach i, i to na pewno ma wpływ na kondycję taką przez startową. Było nas mało dzisiaj. Ogólnie, no, wierzę w to, co potrafię. Wiem, że mogę nawet chodzić szybciej, zresztą to pokazałem, jak wyszedłem z tego strefy karby bardzo złe, że tak, jak mogło do tego dojść, tak? I nadrobiłem stratę i wywalczyłem właśnie no, tą wygraną. A cel nadrzędny są to Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles? Tak, całą właśnie to cała moja praca teraz w tym roku, nawet w zeszłym roku przez kolejne dwa lata są podgotowywane właśnie pod tym dystansem na półmaratonskim. Nie da się, wiadomo, przygotować się w ciągu pół roku do igrzyska. poprzednich Igrzyskach Zrobiłem to w dwa lata, teraz mam całe cztery lata i realizuję taki solidny plan i Myślę, że na pewno będzie tylko, tylko, tylko lepiej, tak? tutaj czuję się wśród swoich, jak patrzę, wszyscy mi kibicują, także no, zawsze te starty w Polsce, a dokładnie w Warszawie są takie wyjątkowe. Magdalena Żelazna, wicemistrzyni Polski tutaj w centrum Warszawy, jak dzisiaj się szło? No dobrze, wiadomo, wiatr jest dość mocny, więc to dość utrudniało zadanie. Jedna część trasy jest delikatnie pod górkę. Jeszcze nam wychodziło pod wiatr, więc mieliśmy troszeczkę podwójnie utrudnione zadanie. Ale generalnie jestem bardzo zadowolona ze startu, także pozytywnie będę wspominać Warszawę. To znaczy, że goniłaś Kasię? No starałam się na tyle, ile mogłam. No wiadomo, Kasia jest jednak wicemistrzynią świata więc no jeszcze troszeczkę brakuje mi do tego poziomu, ale pomału, pomału staram się deptać jej po piętach. Co więcej jeszcze wprost edukować dla zdrowia, bo tu mamy też na zawodach miasteczko edukacji zdrowotnej, mierzymy się z tematem otyłości, cukrzycy przedstawicielka Fundacji Cukrzyca i spółka. Jaki wpływ ma ruch na walkę z cukrzycą? Ruch na cukrzycę jest bardzo ważny, ponieważ jest to aktywność fizyczna, a aktywność fizyczna jest jednym z filarów prawidłowej terapii cukrzycy. Dlatego jest bardzo istotny i powinien być regularny, codzienny, co najmniej jedna godzina dziennie aktywności fizycznej. Może to być właśnie chodzenie, może to być wchodzenie po schodach, pływanie. A podczas korzeniowskiej Warsaw Race Walking Car Chodził Łukasz Firchał. Chodził i to szybko. Trójka patronuje temu wydarzeniu już po raz kolejny. Szybki rzut oka na to, co się dzieje w Łodzi. Budowlani Łódź, deweloper z Rzeszów. Walka o złoto. Mistrzostw Polski. Na razie po dwóch setach. 1-1. w środku nocy i prosi o co ty, ty tylko chcesz i jeśli ci to nie wystarczy. To co teraz zaspokoi cię. Patrz mi prosto w oczy I przez chwilę nie wyrywaj się Wpadnij w środku nocy Mam nadzieję, że zaskoczę Co miało się stać, to się wydarzyło Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej Kiedyś lepiej było było. przenosimy się za ocean, a tam zbliża się mundial wielkimi krokami. Na rękę, na pulsie w sprawach piłkarskich. Oczywiście, Jan Pachlowski trzyma. Specjalny wysłannik Białego Domu do spraw globalnego partnerstwa, Polo Zampoli, powiedział dziennikowi Financial Times. Potwierdzam, że zasugerowałem Donaldowi Trumpowi oraz Gianni Infantino, aby to Włochy zastąpiły Iran na mistrzostwach świata. Jestem z pochodzenia Włochem i spełnieniem marzeń byłoby zobaczenie a na turnieju organizowanym przez Stany Zjednoczone.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 Do kwestii występu Iranu na Mundialu odniósł się też sekretarz stanu Marco Rubio. Problemy w tym wszystkim nie dotyczą irańskich sportowców. Chodzi nam o osoby, które chcą przyjechać razem z drużyną. Nie będą być one mogły powiązanej w jakikolwiek sposób z Korpusem Rewolucji Islamskiej. Nie wiem tak naprawdę skąd pojawiają się sugestie, że to Włosi mieliby zastąpić Iran na Mundialu. Podkreśla Marco Rubio. O czym jeszcze mówi się w perspektywie zbliżającego się turnieju? 150 dolarów. Tyle kosztować będzie podróż lokalnym pociągiem na mecze, które będą odbywać się dokładnie naprzeciwko nowojorskiego Manhattanu w stanie New Jersey. MetLife to jeden z głównych obiektów mondialu, na którym zasiada ponad 70 tysięcy widzów. Normalna taryfa poza dniami meczowymi wynosi niecałe 13 dolarów. Gubernator stanu New Jersey Mikey Sheridan, oświadczyła, że FIFA nie przeznaczyła ani jednego dolara na transport kibiców podczas Mistrzostw Świata oraz, że stan poniesie koszty w wysokości 48 milionów dolarów w związku z organizacją ośmiu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 Bilety na transport publiczny na stadionie w Houston i Atlancie będą kosztować 2,5 dolara, a w Los Angeles 3,5 dolara. Z Miami dla trzeciej strony medalu Jan Tachlowski. Zaczynamy przegląd lig zagranicznych od Bundesligi i od raportu Filipa Jastrzębskiego, który wrócił do nas z urlopu tacierzyńskiego. Gratulujemy, mała Antosia. Witamy wśród słuchaczy trójki. Als To! W niemieckiej Bundesliga Bayern Monachium w blasku i chwale po zapewnieniu sobie 35. tytułu, ale grać trzeba. Bawarczycy wymyślają sobie chyba wyzwania rodem z gier komputerowych, bo jak inaczej wytłumaczyć fakt, że przegrywali do przerwy z Mainz 0 do 3, ale to, co wydarzyło się w drugiej połowie meczu w Moguncji przeszło do historii. Bayern zdołał wyrównać po golach Jacksona, Olize i Musiali, a w 83. minucie po trafieniu Keina cieszył się ze zwycięstwa. Spiekła do nieba w niecałe 45 minut. Trener miał powody do zadowolenia. Początek wcale nie był taki zły w naszym wykonaniu, ale nie udawało nam się dotrzeć do pola karnego. Czasami tak się zdarza. Szczerze mówiąc, do przerwy mogliśmy przegrywać nawet czterema czy pięcioma bramkami. Musieliśmy więc pokazać jakość i charakter, żeby wyjść z tej opresji. Udało nam się to i cieszyliśmy się tak, jakbyśmy uratowali się przed spadkiem. Uwielbiam tę mentalność. To zwycięstwo w takich okolicznościach może Bayernowi wiele dać bo przecież już pojutrze Bawarczyków czeka pierwsze półfinałowe spotkanie Ligi Mistrzów na Parc de Prince z Paris Saint-Germain. Mental jest zbudowany, bez wątpienia, ale z taką grą w defensywie o pokonanie Paryżan może być piekielnie trudno. W ostatnich pięciu meczach Bayern stracił osiem goli. O wicemistrzostwie Niemiec marzą jeszcze piłkarze Erbe Lipsk. Czerwone Byki kroczą od zwycięstwa do zwycięstwa i gonią Borusie Dortmund. W piątek wygrali piąty mecz z rzędu pokonując Union Berlin 3-1. do Przecierająca szlaki trenerka Berlinczyków, Mari Luiz Eta na pierwsze punkty musi poczekać. Ma na to jeszcze trzy mecze, bo poprowadzi Unię tylko do końca sezonu. Podobny los może spotkać trenera Borussimen Szęgladbach, Ojgana Polańskiego, choć oba kluby prawdopodobnie utrzymają się w lidze. Los Heidenheim mimo ostatnich lepszych wyników i tak jest już chyba przesądzony, a o miejsce barażowe walczą Wolfsburg Kamila Grabary i Sankt Pauli Adama Dźwigały i Arkadiusza Pyrki. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. W 34. kolejce Serie A Napoli obrońca tytułu, którego praktycznie obronić nie może, rozbiło u siebie kandydata do spadku Cremonese 4 do 0. Lider Inter już za tydzień może świętować zdobycie Scudetto. Topi polo! Una una canzone. Francisco! Top, Inter w tej chwili gra na wyjeździe z Torino. Jeśli wygra, a za tydzień 3 maja nie przegrał siebie z Parmą, zdobędzie Scudetto na trzy kolejki przed zakończeniem sezonu. Fani Interu szykują na San Siro wielkie święto. W piątek z ogromną ulgą odetchnęli kibice Napoli. Drużyna po kompromitującej porażce z Lazio 02 w ubiegłym tygodniu w piątek zagrała koncertowo. La Gazzetta dello Sport skomentowała Napoli Show. Cieszył się też trener Antonio Conte. Dziś w porównaniu z przegranym meczem z Lazio w zeszłym tygodniu zagraliśmy bardzo uważnie i agresywnie w pressingu. Rozegraliśmy świetny mecz. Chłopcy zdawali sobie doskonale sprawę, jak ważne są dla nas te trzy punkty. Dzięki temu zwycięstwu Napoli praktycznie zagwarantowało sobie udział w Lidze Mistrzów. O pozostałe dwa miejsca walczą Milan, Juventus, Roma i Como. W tym kontekście spore znaczenie będzie miał wieczorny mecz kolejki Milan-Juventus. Jednak we Włoszech od kilku dni o wiele głośniej mówi się o stronniczych sędziach niż o rozgrywkach. Prokuratura w Mediolanie i Prokuratura Związku Futbolowego rozpoczęły śledztwo w sprawie oszustwa sportowego. Padły poważne zarzuty poparte materiałem filmowym pod adresem arbitrów VAR o świadome podejmowanie błędnych decyzji, a także o uleganie wpływom z zewnątrz. Śledztwem objęto też odpowiedzialnego za obsadę sędziowską. Gianluca Rocchi do sędziowania meczów Interu miał wyznaczać uległych i przyjaznych klubowi arbitrów. Jakby tego było mało, wybuchł skandal obyczajowy. Chodzi o kilkudziesięciu piłkarzy Serie A, którzy mieli korzystać z usług luksusowych prostytutek w mediolańskich klubach nocnych. Po klęsce sportowej włoskich klubów i reprezentacji przyszła klęska moralna. Nasz futbol Kona, komentują włoskie media. Z Rzymu dla Polskiego Radia Piotr Kowalczuk. Do przerwy Inter prowadzi Storino 1 do 0, wieczorem jeszcze AC Milan Juventus, klasyk. Co ciekawego, 4 do 0 Cały czas prowadzi Lech Poznań z Legią Warszawa. Jak usłyszałem, że Bayern Monachym się wytajał, wykaraskał z 0-3 na 4-3, no to pomyślałem sobie, że Legia ma jeszcze szansę, ale przypomniałem sobie, że gra w 10. To że Legia przegrywa 0 do 4. A, przepraszam, no No, właśnie. Właśnie. no a tutaj jeszcze w siatkówce, jeśli chodzi o Tauron, Lidzę Budowlani Łódź, walczą z dewelopersem Rzeszów. Jest w setach 1 do 1. Dewelopress prowadzi w serii do trzech zwycięstw 2 do 1. Dziękuję bardzo za uwagę. Dariusz Urbanowicz, Dariusz Ela Różycka i Michał Jakubik. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.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 Jakie plany na majówkę? Relaks w domu, a może chill out w ogrodzie? Cokolwiek planujesz, wszystko znajdziesz na Allegro. Zamów teraz i urządź swoją majówkową strefę relaksu. Jak majówka w domu lub ogrodzie, to Allegro. Żegna